Podziemny rapie, gdzie gdzie promienie sięga Łapanka w Czarnobylu, zemsty ogień, kurwa pęka Mikrofony w rękach, jak piorunów błysk Uznani z zapomnieniem, zostawili krzyk <todziora> tyki to codzienność, ulica to ring Młody napierdano z broni, ping, ping, ping Pięści uderzę w twarze, jak uderzenia w piry. Pod dostatkiem dla tej martwej duszy serce pije mocno Adrenalina nas podkręca, tu nie ma czasu na strach Bo strach nas rozpędza, głowa w gruzach roztrzaskana jest jak glina W moich słowach moc jest jak dziapnięcie rekina Bez pierdania w tutaj dla kwita Przelew do łapy, a nie na plika, dla mnie zabawa, terror zawitał Jesteśmy jak dragi, ruszamy w obiekt Gdzie twój ziomek chyba sobie poszedł Świecę tu z killem, a nie tym yo, blokiem Kto jak cybor skanuje okiem Tacie tu żyje z błądawą blokiem Ja coraz lepszy kroczę za krokiem z Kurwa, i ty się mailem Yo, yo, nie wiem co tu nawinąć Ale wiem jak to kurwa wszystko podwinąć Yo, ja jestem bo kurwa kozakiem Ja na ci klapki, ale jestem kurwa frakiem, Nie i nie czuję rakiem, nie czuję kwasem Ale ja wiem jak ktoś się rucha ku czasem Yo, raz. Ciemny rapieje, gdzie promienie sięga, łapanka w czarnopylu, zemsty ogień kurwa pęka, mikrofony w rękach, jak piorun w płyt, uznani z zapomnieniem, zostawili krzyk.